To, to wszystko przez Józka, jęknął Tolek. Selekcjonerzy chcieli mnie bronić za tanią opłatą i gdybym go nie słuchał... Selekcjonerzy? Przerwałem jacy znów selekcjonerzy. Nie wiem, tak się nazywają. Niedrogo chcieli za obronę, tylko dziesięć patyków na tydzień, ale Józek powiedział, że oni nabijają mnie w butelkę i żebym nie dał się nabrać. -Bo to oszustwo Józek chrząknął zakłopotany. Chodzi pod pływalnią taki małolat, nie powiem kto, ale znasz go, bąbel. Podaje się za agenta z Agencji Ochrony, zatrzymuje młodszych chłopaków, pyta czy nie boją się chodzić sami wieczorem na basen i ostrzega przed napadami, jakie się tu zdarzają. Wyłudza od wystraszonych smarkaczy po kilka tysięcy za ochronę i nakleje im nalepki obiekt chroniony przez firmę selekcjoner. Tolek jest rozgoryczony, bo powiedziałem mu, żeby nie płacił nikomu ani grosza i że w razie czego sam go obronię. Ale nie obroniłem. Czekali na niego zaczajeni Zulus i jego kumpli pod pływalnią wieczorem. Zaciągnęli go do ogródków działkowych nad tory, no i tam taką maskę z niego zrobili. Jak wyglądali? Zapytałem. Nie wiem. Mieli... Czarne chustki na twarzy, tylko oczy im było widać. Powiedzieli mi, że to tylko początek, dodał płaczliwie Tolek, i że na drugi raz nie będą się już bawić w malarzy, ale porachują mi wszystkie kości. Do licha, to policyjna sprawa. Podobno policja wie od dawna o praktykach Zulusa, powiedział Józek, ale nie udało się jej go złapać. Zulus to pseudonim, nie wiadomo kto się za nim kryje. Jedno jest pewne, że to bardzo sprytny osobnik i ma charakteryzatorów na wysokim artystycznym poziomie, chciałem dodać, ale w tym momencie z gabinetu wyszedł tato i zabrał Józka i Tolka do siebie. Nazajutrz, gdy tylko przekroczyłem próg szkoły, a lubię zjawiać się grubo przed dzwonkiem, od razu poznałem, że coś niedobrego się święci. Na korytarzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy. Bufetowa niosła do gabinetu magnificencji tace z dymiącymi filiżankami, a przecież nie było jeszcze ósmej. Zaaferowana dyrektorka stanęła na posterunku o pół godziny wcześniej niż zwykle. Pan Pilecki, zamiast jak co dzień o tej porze brylować w bufecie na dole, utknął od razu w sanktuarium najwyższej władzy. Woźna Kwiatkowska zajęła miejsce pod drzwiami jak na warcie, a pani Olkuszowa zaczęła kursować między gabinetem a kancelarią z obłędem w oczach, mamrocząc swoje i po co mi to było. Tak było przed lekcjami. A na pierwszej przerwie sprawa nabrała dramatycznego przyspieszenia i zaczęła się draka na dobre. Co minutę wywoływano przez megafon jednego ucznia i wzywano do odwiedzenia siedliska Magnificencji, co jak wiadomo nie mogło oznaczać niczego przyjemnego. Wystraszeni delikwenci znikali za obitymi sztuczną skórą drzwiami i mimo dzwonka na lekcję nie pojawiali się już w klasie. Tych, którzy marudzili i z jakichkolwiek powodów ociągali się z wizytą, mały pan Witwicki energicznie przyprowadzał za rączkę. Świadomi naszej eksponowanej pozycji w budzie, byliśmy pewni, że zaproszenie do przybytku nie ominie nas także i rzeczywiście. Na drugiej przerwie wyczytano nazwisko moje i syfona. Z duszą na ramieniu, ale i z ciekawością, stawiliśmy się w przedsionku gabinetu. Z głębi wychylały się ciekawe łebki innych zaproszonych tu chłopaków. Mamy pokiełbasę i ciurusia, obwieścił pan Pilecki na nasz widok z taką miną, jakby demonstrował schwytanych zbiegów z Alcatraz. Czy mogę zacząć? Za żardiniery z młodymi fikusami i filodendronami wyłoniła się wielka magnificencja z małym panem witwickim przy boku. Dobrze, niech pan zaczyna, rzekła łaskawie. Gimnastyk zagnał fąflów do wnęki i zasunął kotarę. A wy stańcie pod ścianą, powiedział do nas. Stanęliśmy jak sobie życzył. Wtedy wyprowadził z zakotary trzech chłopaków. Jednego, tego szczupłego, ciemnowłosego, znaliśmy aż nadto dobrze. Był to Michał Walet z naszej klasy. Dwaj pozostali nazywali się Dariusz Kopytko i Bartek Jasiński. Spotykaliśmy ich stale na pływalni przy Bełskiej. Należeli do grupy intensywnego treningu. Byli ogólnie lubiani przez kolegów, między innymi dlatego, że jako bogaci z domu i zawsze solidnie nadziani, fundowali chętnie młodym pływakom pączki i kakao w bufecie. Pan Pilecki ustawił całą trójkę naprzeciw nas. Przyjrzyjcie im się dobrze, wskazał na mnie i na syfona. Czy to oni? Kopytko i Jasiński rzucili nam pobieżne spojrzenie. Nie, to żaden z nich, powiedzieli. – Dlaczego pan podejrzewał, że to oni? – zapytał Michał Walet, nie kryjąc rozbawienia. – Widziałem, jak czaili się w zaroślach pod pływalnią – odparł pan Pilecki. – A na mój widok uciekli. – Bo oni bawią się w detektywów – rzekł z uśmiechem Walet. – Ten typ, co grasuje pod pływalnią, jest zupełnie inny. – Tak, zupełnie inny – Przytaknął Dariusz Kopytko. – To taki... Piękny laluś, proszę pani. Ma bladą twarz, długi nos i szopę kręconych jasnych włosów, niczym jakiś baran. Raczej jak pudel, poprawił Bartek Jasiński. Nosi okulary, kurtkę w kratkę, a na szyi ma zawieszony stoper. W takim razie rzeczywiście pozostaje tylko... Pan Pilecki zawiesił głos i wymienił z dyrektorką znaczące spojrzenie, po czym wyjrzał na korytarz i powiedział – proszę wprowadzić tego chłopca. Na progu ukazała się pani Olkuszowa. Prowadziła za rączkę, jak małe dziecko, wystraszonego Rafała Czupura. Pewnie się bała, żeby nie uciekł. Biedak Drugą wolną rączką czochrał swoją imponującą, jasną, kędzierzawą czuprynę. Widać był bardzo zdenerwowany. – Czy to ten? – zapytała dyrektorka. – Tak, to on mnie zaczepił pod pływalnią – odparł bez namysłu Dariusz. – Nieprawda, nikogo nie zaczepiałem – oburzył się Rafał. – Zaczepił mnie – potwierdził Dariusz i powiedział, że zostałem wybrany przez selekcjonerów do ochrony. Przez selekcjonerów? Kto to są selekcjonerzy? Nie wiem, tak powiedział. I jeszcze powiedział, że podpadłem Zulusowi i że ochrona jest mi bardzo potrzebna. Kto to jest Zulus? To proszę pani taki zbój, ma kolczyk w uchu, jest bardzo duży i bardzo zły, lubi bić słabszych, tak wszyscy mówią, więc ja się trochę przestraszyłem, a on, to znaczy ten chłopiec ze stoperem powiedział, że mi się nic nie stanie, ale muszę co tydzień w piątek przynosić dwadzieścia tysięcy taksy dla biura selekcjoner, a pierwszą taksę muszę uiścić jeszcze tego wieczoru, no więc mu zapłaciłem, a on przylepił mi na plecach taką specjalną naklejkę, że jestem pod ochroną. – Naklejkę? To mi coś przypomina. Magnificencja spojrzała podejrzliwie na syfona, a potem zwróciła się do Dariusza. – Czy to na pewno nie dzidek po kiełbas? Przyjrzyj mu się jeszcze raz. – Na pewno nie on, proszę pani. To był ten z czupryną jak pudel – stanowczo potwierdził Dariusz. – Pokaż mi tę naklejkę? – Nie mam. Wstydziłem się z nią chodzić i wyrzuciłem – odparł Dariusz. Dyrektorka przesłuchała jeszcze Bartka Jasińskiego i Michała Waleta. Bartek potwierdził, że chłopcem, którego zaczepił, był Rafał Czupur, natomiast Michał Walet zaprzeczył. To był ktoś podobny do Rafała, ale nie on, na pewno nie on. Pewnie grasowało tam dwu naciągaczy, rzekł pan Pilecki. Tego drugiego też wytropimy, myślę, że sprawa jest jasna. Paczka łobuzów, straszy młodszych chłopców i wyciąga od nich pieniądze. I ty należysz do tego gangu, czupur. Czas, żebyś nam wszystko dokładnie opowiedział, a przede wszystkim, kto naprawdę za tym stoi. Ja nic nie wiem, nie, nie, nie należę do żadnego gangu, wykrztusił płaczliwie Rafał. To jakaś pomyłka, ktoś mnie wrabia. Wezwiemy twoich rodziców, a ty tymczasem ochłoniesz w sali geograficznej. Przemyślisz sobie wszystko i przyznasz się do winy. A może wolisz, żebyśmy od razu przekazali cię w ręce policji? Na wspomnienie policji Rafał uspokoił się i pozwolił grzecznie zaprowadzić się do pracowni geograficznej na drugim piętrze. Woźna Kwiatkowska na wszelki wypadek zamknęła ją na klucz. Rafał nie siedział tam długo. Jeszcze podczas lekcji zelektryzował wszystkich krzyk Kwiatkowskiej. Okazało się, że więzień uciekł.